Pozdrawi ta Ma. Niedzielę o 19. Na podróż do bliskich nam krajów. Audycja. Alternatywne ramory.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 Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno. Folk. World Music. Poniedziałek, godzina 21. Me, oh, ho, ho, ho, Jesteś znudzony komercją. Zniesmaczony muzyczną tandetą. Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu. Przenikanie się na stroju. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.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 godzina 20, jest niedziela, a więc rozpoczynamy audycję Wieczornik w Radio Afera. Trochę mnie tutaj e, nie było, e, bo najpierw Piano Day, później Wielkanoc, później e, weekendowe świętowanie e, urodzin, e, a jeszcze w następnym tygodniu Next Fest, no ale już jestem, ja czyli Szymon Siewierski. Bardzo serdecznie się z Wami witam za konsoletą Jeremi Kwiecień. No ale czymże jest miesięczna przerwa w porównaniu do dziesięcioletniej. Dzisiaj sobie o właśnie takiej dłuższej przerwie w działalności zespołu porozmawiamy i o tym, że być może kiedyś, jest ten czas, aby e, właśnie taka pauza się zakończyła. E, posłuchaliśmy e, utworu Tam Gdzie Nikt, zespołu Dekolt, utworu wydanego jakieś 13 lat temu, e, utworu zespołu, w którym miałem przyjemność i mam wciąż przyjemność e, e, brać udział, być członkiem, być klawiszowcem. E, tak samo jak dzisiejsi moi e, goście, bo e, ze mną jest Filip Piechocki, Cześć! E, oraz Michał Silski. Dobry wieczór, cześć. E, Filip jest pokalistą zespołu Dekolte, Michał jest gitarzystą prowadzącym, Filip jest też trochę gitarzystą e, rytmicznym. Ale trochę mniej. E, mniej dlatego mniej tro trochę powiedziałem, wiesz, więc <grym no, no, <grym e, no i y, y, jesteśmy tu nie bez kozery, bo y, tak się jakoś zdarzyło, że... Zespół Decolt. No, chyba um, gdzieś tam um, zamiast um, odejść um, w zapomnienie, um, wraca. Um, wraca i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Um, Filip, najpierw do um, ciebie pytanie. Czy ty um, w ogóle, um, no powiem od razu, że zespół Decolt świętuje w tym roku 15-lecie swojego istnienia i czy ty um, pamiętasz um, swój pierwszy koncert? O, jacie. Nie, to już było chyba tak dawno, że nie, że, że, że nie pamiętam. Wszystko się, wszystko się zlewa. No, ale, ale, ale chciałem powiedzieć, że no faktycznie, to by się wydawało, że ten taki zespół z czasów licealnych jeszcze, można powiedzieć, że on gdzieś jak taka stara zabawka zakurzona na półce, w końcu zostanie wyrzucona gdzieś tam na, na śmietnik, a to się okazało, że, że bierzesz do ręki, spobitasz z nostalgią i nagle, nie wiem, wszystko wraca i, i postanawia, że nie wyrzucasz na śmietnik, tylko odkurzysz i, i odnowisz jeszcze tą. Odrestaurujesz tą zabawkę Więc fajnie, że to się dzieje Tak, w ogóle. Ale no, tak jak mówisz 15 lat, kawał, kawał czasu to... Czyli nie pamiętasz Dzisiaj mi moja e, serdeczna przyjaciółka Paula Głowacka powiedziała właśnie o tym Że dowiedziała się jakie są ceny Jakichś tam kart, pokémony czy coś I gdyby ich nie wywaliła kiedyś na śmietnik To dzisiaj e, miałaby kilkadziesiąt tysięcy złotych Więc może właśnie warto Tych e, starych rzeczy nie, e, nie wyrzucać właśnie I czasem do nich e, wracać i, i też pielęgnować. Ty, Michał, pamiętasz swój pierwszy, znaczy pierwszy koncert ze The Cold. Ty w ogóle byłeś, to no muszę trochę zdradzić, że ty byłeś w składzie pierwotnym i on się zmienił właśnie jakieś kilkanaście lat temu, więc ty chyba grałeś pierwszy koncert jeszcze bez mnie i Filipa, nie? Dokładnie pamiętam. Nasz pierwszy koncert to było wydarzenie o nazwie Dni Hartowa. I pamiętam też doskonale nasz koncert po dziesięcioletniej przerwie, który odbył się trzy lata temu w ramach Twoich urodzin, Szymon. To I tak. powiem szczerze, że odczucia tutaj i tutaj były bardzo podobne. Bardzo duża adrenalina, bardzo duża radość i oczekiwanie, ale też trochę pocące się ręce. Okej. Okay. Filip, delikatna uwaga do Ciebie, bo też y, skrzypisz trochę krzesłem. Tutaj są... Lipka, choliwka, tak. E, więc e, no ale tutaj jesteśmy wszyscy podekscytowani z tego wynika. Pewnie także to skrzypienie. E, to może to w kościach mi skrzypia. Mo, może właśnie, to już jak ma się wiesz, gra się w zespole 15-letnim, to już takie rzeczy się jak najbardziej zdarzają. No więc dla mnie przykład niesamowite było to, że. Po tym, jak e, zagraliśmy sobie e, dwa lata temu ten e, koncert e, kwietniowy, e, gdzieś tam zamknięty, no też trochę z powodu moich urodzin, no to mnie mocno zdziwiło, jak bardzo te utwory jednak gdzieś tam pod palcami wciąż były, w sensie, że wydawało mi się, że gdzieś tam przy mnogości utworów, które po drodze się pojawiły, że to będzie kompletnie nie do odtworzenia, a u mnie przynajmniej było tak, że to jednak zostaje jak jazda na rowerze. Filip miałeś coś takiego też, czy raczej jakby kompletnie zapomniałeś, musiałeś od nowa słuchać i tp. Nie, Jak najbardziej, jak najbardziej. No my jednak już, jak jeszcze działaliśmy, to, <śmiech> y, to było dużo, dużo prób, przecież było dużo koncertów, więc to po prostu wchodziło nam, w, myślę, w pamięć mięśniową, więc ta, znowu skrzypię krzesłem, przepraszam. <śmiech> e, więc y, y, no więc po prostu wystarczyło tam parę, parę akordów sobie przypomnieć i, i to już popłynęło. <głos> tak, tym miałem trochę łatwiejszą sytuację, bo zawsze może się wyratować solówką To prawda, chociaż po 10 latach już trudno tego używać Chociaż jeszcze wracając do tego, o co zapytałeś To mnie najbardziej zaskoczyło to, że nasi znajomi Czyli tak naprawdę nasi najwierniejsi fani, których pozdrawiamy oczywiście Wiem, że słucha nas chociażby Patrycja Ptak, Wabi, Adam Chełuchowski Który kiedyś grął support w klubie w jakim klubie właśnie? Na starym rynku, kurczę, nie istnieje. Dobra, ale w każdym razie to? wiem, że parę osób nas słucha, więc pozdrawiamy tych, którzy właśnie... Tak, najbardziej zaskakujące i budujące było to, że to oni pamiętali te utwory, to oni pamiętali kultowego zegarmistrza i prosili o niego, krzycząc, krzycząc przez cały koncert, także to było naprawdę bardzo budujące. Tak, to kurczę, no niesamowita sprawa. Ja też... Nie wiem, czy znam też wśród moich znajomych, gdzieś tam trochę w tym świecie muzycznym działam, takie projekty, które gdzieś tam się po aż takiej dłużej, długiej przerwie wznowiły, no ale być może jesteśmy prekursorami jakimiś, którzy Sprawimy, że więcej zespołów się odrodzi. Może byłoby to e, fajne. No dobra, ale posłuchajmy trochę e, muzyki. Dzisiaj będziemy słuchać trochę muzyki, która jest, e, którą także sami e, lubimy, e, którą mieliśmy okazję e, w zespole, gdzieś tam przy różnych okazjach i nie tylko mm, zespołowych, ale także na tych koleżeńskich sobie e, słuchać e, razem i czerpać z tego przyjemność. Dzisiaj właśnie kilka takich utworów będzie. Na początek parę. 21 uh, Pilots i utwór Stressed Out. Uh, uh, to jest zespół, który ja i Ty Michał bardzo, bardzo lubimy i mieliśmy wiele takich sytuacji, że gdzieś tam na wsi, uh, bo mieliśmy okazję wiele razy uh, być w Lubuskim razem, wypoczywać, sobie słuchaliśmy. Uh, a do Pary um, utwór, uh, który. Mateusz Nowak wiem, że bardzo e, lubi i lubił. Mateusz Nowak, czyli perkusista, zespołu, którego dzisiaj nie ma z nami, ale go też serdecznie pozdrawiamy. Wciąż jest e, członkiem. E, Behind Blue Eyes i e, zespół The Czyli posłuchajmy teraz e, Stressed Out, a później Behind Blue Eyes.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 And I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 Play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. Yeah. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes no one knows what it's like to be hated to be faded to telling him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 It's never free. zrobiło się sentymentalnie i nostalgicznie w radio Afera. My wciąż jesteśmy w składzie Michał Sicki, Filip Piechocki i ja, Szymon Siewierski. I sobie rozmawiamy o powrotach, a dokładnie powrocie zespołu Dekolt na scenę po 10 latach. No i teraz pierwsze takie oficjalne ogłoszenie Możemy to już zdradzić, że 24 maja na deskach Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu zagramy nasz koncert właśnie na 15-lecie w ramach 16. koncertu charytatywnego UAM. Będziemy wspierać Polski Czerwony Krzyż i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, no ale właśnie między innymi dekolt, pojawi się tego dnia w auli uniwersyteckiej, za kilka dni będzie ogłoszenie tego koncertu, będą do kupienia bilety, cegiełki i całość zysku będzie właśnie na tą, na tą ochronę głów, dzieciaków przeznaczona, więc bardzo szczytny cel i my się bardzo cieszymy, że zagramy ten, że koncert. No właśnie, Michał, to jest dość ciekawe miejsce, aula uniwersytecka, jak na zespół e, Dekolt. E, jakby po pierwsze, czy sądzisz, że damy rady się wpasować do tego miejsca, bo wiem, że ty e, akurat, e, nie wiem dlaczego to akurat pamiętam, mam nadzieję, że i myślę, że byłeś częściej w auli uniwersyteckiej niż ten jeden raz, ale wiem, że Sylwestra chyba trzy, lat, trzy i pół roku temu spędziłeś e, właśnie tam na, e, na koncercie. Mm, aha. E, pytanie do ciebie, czy sądzisz właśnie, że e, jakoś uda nam się e, poruszyć ten tłum siedzący na e, krzesełkach w tej takiej e, en, en sali? A po drugie, jakie ty masz no, wspomnienie z najciekawszego miejsca, w, ogóle, w którym e, graliśmy? To takie podwójne pytanie do ciebie. Jestem przekonany, że będzie to dobre miejsce. Tym bardziej y, pamiętając o celu tego koncertu y, i o biletach, cegiełkach, które można kupować, aby wspierać ten szczytny cel. Y, w ostatnich dniach w ogóle cała Polska oszalała y, na punkcie, i to pozytywnie oszalała na punkcie mm. akcji charytatywnej y, organizowanej przez y, Łatwo i BDS-a. Y, ja też się bardzo cieszę, że będziemy mieli y, okazję wesprzeć y, działalność charytatywną tym bardziej działalność poświęconą dzieciakom. Także tym bardziej uważam, że miejsce i cel jest jak najbardziej odpowiedni. Jeśli chodzi o najciekawsze miejsce, w którym graliśmy do tej pory, jestem pewien, że aula uniwersytecka będzie tym najciekawszym miejscem, jeśli zadałbyś to pytanie za miesiąc. Do tej pory zdarzyło nam się również, trochę pozosta pozostając w wątku akcji charytatywnej, zdarzyło nam się grać w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To było bardzo ciekawe miejsce. Graliśmy dwa koncerty jednego dnia. Nie wiem, czy pamiętacie ten moment. Cerekwica albo Mrowino, tak? To e, jedno z tych miejsc chyba, tak? Wydaje mi się, że jednym miejscem była Rokietnica. Nie, chyba Cerequ Bardzo blisko, to dwa kilometry od Rokietnicy, wiesz? Okej. Okay. I drugi koncert odbył się w Poznaniu. I w ciągu jednego dnia udało nam się zagrać w dwóch miejscach na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, więc to chyba było najciekawsze, najtrudniejsze też logistycznie. Ja mam w ogóle ciekawą anegdotę z tego, nie wiem, czy ty mi ją pamiętasz. Tam była twoja ciocia na tym koncercie oraz moja babcia, które się okazało, że się znają. E, właśnie tam e, koło Rokietnicy. E, I moja babcia podeszła do realizatora dźwięku i się spytała, czy mógł trochę ściszyć nas, bo... E, nie słyszy rozmowy z twoim ciocią chyba właśnie. Była taka sytuacja. <głos> Była taka sytuacja, to była jedyna sytuacja, kiedy ktoś poprosił o to, żebyśmy grali ciszej Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy O której wiemy, o której wiemy tak, bo to akurat wyszło Ale być może parę takich sytuacji także się zdarzyło. A ja tylko jeszcze chciałem wtrącić, że my jesteśmy jako zespół Dekolt Jak woda, do każdego naczynia się dopasujemy I na pewno na auli też wspaniale rozbrzmimy W Zapraszam auli, nie na coś. auli, to, to, jest, to powtarzam ludziom <kum> dobra, dziękuję. <głos> <głos> <głos> e, jako tutaj główny autor tekstów z, z, z zespołu powinien się jednak charakteryzować nienaganną płaszczyzną. <głos> przepraszam, dobra, <głos> przepraszam. E, dobra, a ty masz jakieś takie wspomnionko? Czegoś ciekawego, jakby, jeśli chodzi o te przeszłe koncerty? Wiesz, no, ka każdy koncert by, by był, by był ciekawy i był przeżyciem. Dlatego się cieszę, że, że, że możemy do tego wrócić, bo to życiu nadaje barw, mojemu przynajmniej. <grym grym grym> ja Barwy są różne. Natomiast... Szarość to też chyba barwa. Tak, pamiętam, że kiedyś na, te, na takim, y, takim konkursie, to był chyba taki esper, esper, esper... Emergenza. Emergenza, o właśnie, Emergenza. No, to było też ciekawe. A w Blue w m, ogóle? Mhm. Bardzo dużo zespołów tam było, można się było porównać. I na naszym YouTube są dwa nagrania z tego, koncertu polecamy. Mhm. Pytanie o przesłanie oraz hiszpański kryzys. To jest w ogóle... Mm, Utwór, o którym troszeczkę ja przynajmniej zapomniałem i ostatnio sobie przypomniałem, że taki istnieje. E, no więc można zobaczyć, jak to, jak, jak graliśmy y, te 10, 13 lat temu i przyjść do Audi Uniwersyteckiej 24 maja e, i porównać, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy jest więcej energii, czy jest mniej. My mamy nadzieję, że będzie lepiej i z większą ilością energii. A jak już jesteśmy przy tym koncercie, to e, Posłuchamy sobie dwóch utworów, które także na tym koncercie będą e, wykonywane, jeszcze nie zdradzę e, przez kogo, znaczy ja wiem przez kogo, w ogóle wczoraj mieliśmy próby, e, są to e, utwory, które są no, troszeczkę takimi hymnami. Najpierw Old Children i Nick Cave and the Bad Seeds. Seeds i to będzie wersja live i do pary Radiohead i Crip. Te dwa utwory także będzie można usłyszeć w nowych aranżacjach właśnie po Podczas szesnastego koncertu charytatywnego UOM w Auli Uniwersyteckiej, 24 maja, więc posłuchajmy. Mm. Ask me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. And you don't even want let them start. They're knocking now upon your door. Measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor. Are we a broken little hole? Forgive us now for what we done. Started out as a bit of fun.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 Look like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a creepy. I'm mm -hmm. czyli doborowy e, skład artystów. E, no, się nie, nie wystąpił w auli uniwersyteckiej, ale te utwory e, wybrzmią w tej pięknej przestrzeni 24 maja i e, będą to już teraz po pierwszych próbach wiem, że będą to bardzo, bardzo fajne aranżacje, piękne także e, głosy e, wokalistów. E, no i mm, Kwestia właśnie grania piosenek nie swoich. To jest zawsze sprawa, która gdzieś tam różni także ludzi. Czy, czy to spoko, czy to niespoko. Ale zwykle kończy się na tym, że na każdym koncercie jakiś cover się pojawia. Ja pamiętam, że trochę smutno nam było ze Sfernalisem, jak Graliśmy materiał, e, dobrze przyjmowany przez publiczność e, ogólnie, no ale jak zaczynaliśmy grać, co mi panie Dash Bajmu, to od razu pojawiały się e, bardzo wysokie e, częstotliwości e, na publice, jeśli chodzi o krzyki. E, no i e, tak czasem właśnie jest. My także e, jako zespół Dekolt mamy swoją coverową, przeszłość i pewnie także będziemy mieli takową przyszłość. Który z coverów, które graliśmy najbardziej wam leżał, że to było spoko, że to było ok, że gdzieś tam miło to wspominacie może Filip jako pierwszy? A było parę takich kawałków. No w przypadku takich zespołów, które, wiesz, które nikt nie zna <laughs> za bardzo, albo, albo wiesz, no, tego materiału nie wydajesz, powiedzmy, no, no, no, no, no to, to ciężko się dziwić, że, że, że jak się gra cover, no, w, który wszyscy znają taką daną piosenkę, no to każdy się, się, się też lepiej bawi, nie? Więc to tak po prostu jest, nie ma co się przejmować, nie przejmuj się. Nagrałem się <laughs> eee, ja, nagrałeś wiesz, co? <laughs> No... Y Wiesz co, najbardziej chyba jak graliśmy Dorsów to Light My Fire, to jest taki utwór, który mi bardzo dobrze leży i, i, i fajnie. I wy też mogliście się tam wyszaleć na solówkach tak, to, eee, to A z prawda. takich bardziej szalonych to właśnie ten ETC Around the World, jak to na na. na, na, na, na, na, na. All tak, to też się nam zdarzyło. Było to szalone i, i całkiem fajne to była eee, A ty Michał masz jakieś takie. Ogóle, e, e, wydaje mi się, że pierwszy koncert, który razem zagraliśmy, to e, koncert e, także Fauli. Więc my mamy właściwie za sobą już koncert w Auli. To, to nie jest dla nas. To nie jest dla nas nowość granie Fauli, nie? Więc, e, tak. To to była Aula 8 Elo. E, tak, na ulicy Głogowskiej jeszcze. I tam, Michał, pamiętasz, co my graliśmy? Na pewno Dorsów, o których Filip wspominał. Graliśmy też Starway to Heaven. Tak, i jeszcze Guns N' Roses na on Heaven's Door, pamiętasz? Same klasyki, same klasyki. Tak, tak, tak. Ty lubisz, jakby Kowary, że spoko, czy że niespoko? Tak, jak najbardziej... Wydaje mi się, że kowary dobrze pasują do naszego repertuaru. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że nasz repertuar... To są świetne tak samo jak nasze utwory. Dlatego, że nasz repertuar w większości składa się z ballad. Brakuje nam przełamania tych ballad bardzo często i tutaj pojawiają się kowary, Kowery, które są żywe, które zna publiczność i które pozwalają... Nie tylko refleksja, ale też trochę takiej zabawy czysto energetycznej. Dokładnie, <laughs> tak. No to posłuchajmy w takim razie dwóch coverów, które jako zespół Decolt mieliśmy okazję grać na koncertach. No, sprzed przed dekadą już, czy nawet sprzed jeszcze dawniejszego. Eee, czasu. No to słuchamy, ale teraz oryginałów. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Mm -hmm. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, Hej, hej, la, la, la.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 Wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zaploły ludzi przepędziły. Siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie.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 elektryczne gitary, czyli dwa utwory, które w niezwykle długiej historii istnienia zespołu Decult mieliśmy okazję grać, ale to nie były wszystkie covery, bo gdzieś tam sobie w międzyczasie właśnie wspominaliśmy o innych, które także zadziały się w historii tego zespołu. Powoli zbliżamy się do końca audycji, więc no, to jest ten moment, kiedy chcielibyśmy ogłosić, że to nie tylko koncert Pauli Uniwersyteckiej, ale no, że... Rzeczywiście, żeby to wybrzmiało, tutaj w Radio Afera to jest premiera tej deklaracji, że jako zespół Dekolt wracamy do grania. Byliśmy także w zeszłym tygodniu w studio i nagraliśmy singiel, który będzie miał swoją premierę jeszcze właśnie przed tym majowym koncertem. No i chyba będzie się działo, zobaczymy jak to się wszystko potoczy, ale dla mnie jest to dość duży szok, że właśnie tak się dzieje, to wszystko jest jakby kiedyś mocno absurdalne, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więc co Filip, wiąże się jakąś przyszłość z zespołem dekolt? No oczywiście, oczywiście. Jakieś klapki tam nam się y, otworzyły, tutaj jakieś lampki zapaliły. Y, jakiś y, tutaj efekt motyla zadziałał, K czynniki się zbiegły. No i kurczę, no, będziemy działać, słuchajcie. Sprawdzajcie, y, śledźcie i, i będziemy się rozwijać. No, będziemy koncertować, nagramy może płytę, nie? Może dwie. Może trzy. Może cztery. Ewentualnie siedem. A ty, y, Michał, ty jak y, widzisz i jak rysujesz przyszłość zespół dekolt? Y, jestem ciekawy twojej opinii. Y, w bardzo kolorowych barwach. <ścoughs> y, <ścoughs> y, mówiąc poważnie, czekam z niecierpliwością, jak rozwinie się nasza dalsza kariera. To jest bardzo ciekawe, bo po tym, jak zakończyliśmy ją po raz pierwszy, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, czego być może brakowało wcześniej, dlaczego nie poszliśmy dalej i wydaje mi się, że teraz mamy doskonałą okazję, żeby te rzeczy wcielić w życie. To chyba można podsumować zdaniem, że nasza muzyka będzie dojrzalsza niż była wcześniej. Tak, w ogóle to no mieliśmy bardzo dużo czasu na przemyślenie w ogóle to, że e, pierwsza płyta zespołu, no która no mam wrażenie, że tak, możemy to zapowiedzieć, pojawi się w drugiej połowie tego e, roku e, no, to e, jest jeden z tych, wydaje mi się przykładów e, rzadkich, kiedy e, pierwsza płyta zespołu e, pojawia się po 15 latach e, wspólnego grania e, zapewne gdybyśmy taki sam e, ten komunikat rzucili e, samodzielnie. Jako jak na stanie to wszyscy będą mieli takie wrażenie, że ta płyta jest cholernie przemyślana. To ogólnie nie brzmi to dobrze. E, że, że 15 lat i jakby dopiero pierwsza płyta pojra... nie, ale A. właśnie no nie, no może wiesz, że tak artystycznie znaczy, może... że nie byliśmy, wiesz czukaliśmy na odpowiedni, nie wiem koincydencję Wenus, to Wenus po wiesz, to nowy, to, początek, no... nowy początek dobra, no to tak słuchajcie, traktujmy to wszystko jeszcze raz, przypominamy wam, że 24 maja aula uniwersytecka w Poznaniu i fragmentem Tokiem sporym 16 koncertu charytatywnego UAM będzie nasz set na piętnastolecie. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Będziemy informować, ale także w, no w przeróżnych mediach będzie informacja o tym, że już można kupić bilet. To będzie wtorek albo, albo środa. Wiem, że na Eventimie one będą dostępne i całość z tych biletów będzie przeznaczona właśnie na pomoc. Jeśli chodzi o profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, i słuchajcie, żegnamy się, było bardzo miło się z wami Filip Michale spotkać. Dziękuję Jeremiemu Kwietniowi za realizację audycji. No i teraz, to nie jest nasza opinia, nie chcę zaprzeczyć narcystycznie, ale no, na pożegnanie nasz największy hit. Filip, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Mamy babcię. Wszystkich znajomych, którzy słuchają. Dzięki. Michał. Wam. Dziękuję bardzo. No i co? Zegar mistrz. Przed przekonaniem, ale można zrobić raz teraz yes! Wieczornik w Radiu Afera. W niedzielę po godzinie dwudziestej. Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franskowiek, Szymon Świerski i zespół Wieczornik. Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.